oraz z filozofią spiritystyczną i punktem widzenia na wiele różnych spraw. Dziś zajmiemy się mediami somnambulicznymi oraz mediami specjalnymi. Czyli powiem, na jakiej zasadzie somnambulicy są lub nie są medium oraz kim w ogóle są media specjalne, kogo, jakie media do nich zaliczamy. Jeśli chodzi o media somnambuliczne, ponieważ to od nich zacznę, to... Muszę powiedzieć, że powinniśmy rozróżnić właśnie termin mediumizm od sonambulizmu, ponieważ w mediumizmie chodzi o to, że duch, jakiś, jakaś zewnętrzna inteligencja komunikuje się poprzez medium, właśnie przekazując komunikaty, jakąś wiedzę poprzez pisanie, mówienie czy cokolwiek innego, więc medium takie jest tak naprawdę narzędziem w rękach tego ducha a ambulik z kolei działa tak jakby pod wpływem własnego ducha i można by powiedzieć rozmawia z nim, ponieważ w trakcie tego transu ambulicznego więzy łączące ducha z ciałem materialnym zostają poluzowane i przez to właśnie taka osoba może, taki ambulik może otrzymać jakieś dojście do wiedzy, którą ma jako duch. Więc są na pewno dużo, dużo większa wiedza niż tą, niż ta, którą posiada jako człowiek. I tak naprawdę mo, ktoś może się zapytać, to w takim bądź razie, dlaczego mówimy tutaj o mediach ambulicznych, jeśli to są dwa różne zjawiska. Otóż podczas tego poluzowania się tych więzów, kiedy to ambulik jest jakby w tym stadium ducha, może on rozmawiać z innymi duchami, może on widzieć tak naprawdę świat, cały świat duchowy i właśnie poprzez taką rozwiązanie może zapamiętać to, co mówił jakiś duch, a potem to przekazać. I właśnie w tym jest ten element mediumizmu w somnambulizmie. Jeśli chodzi o przykład z Księgi Mediów Alana Kardeka, to jest tam opisane tak, że pewien jakiś tam człowiek miał syna somnambulika, który to był w wieku 14 czy 15 lat. Był on przeciętnie inteligentny i... Bardzo słabo wykształcony, jak to zresztą, na swój wiek. Jednak był bardzo zdolny na polu uzdrawiania w, w tym stanie sonambulicznym. Był on w stanie rozpoznawać choroby, których to teraźniejsi lekarze nie byli w stanie rozpoznać. I były to rozpoznania u chorych, którzy to byli uważani za nieuleczalnie chorych. Tylko, że właśnie, on był w stanie rozpoznać tylko chorobę, nie był w stanie przypisać żadnego lekarstwa. I tutaj właśnie przychodzi ten element ducha, tego zewnętrznego, który to rozmawia z duchem somnambulika. Jako, że on rozpoznawał chorobę i jakiś inny duch, niewątpliwie jakiś duch lekarza, ten, ten syn określał go jako anioł lekarz, przychodził do niego i przypisywał Lekarstwo oczywiście przekazywał duch drugiemu duchowi jakie lekarstwo i właśnie gdy ten somnambulik przekazywał wcielonym to lekarstwo i wtedy można było uleczyć tego nieuzdrawialnie chorego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o media somnambuliczne, jeśli chodzi o media specjalne, to tutaj rozróżnić możemy media malujące, media muzyczne oraz media chirurgów. Jeśli chodzi o media malujące, to jest to niewątpliwie jeden z rodzajów mediów psychograficznych, czyli mediów piszących, z tą tylko różnicą, że media psychograficzne właśnie piszą, a malujące z kolei malują. Medium malujące może malować obydwoma rękoma i to naraz, czy też nogami nawet i zwykle robi to z zamkniętymi oczami, jak to zresztą większość mediów. Tutaj właśnie... Można, ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jakieś łatwe oszustwo namalować jakiś obraz. Jednak można wziąć sobie dwa ołówki w rękę i spróbować na dwóch różnych kartkach napisać jednocześnie jedną ręką swoje imię, a drugie swoje nazwisko. Wątpię, żeby dużo osób było w stanie to zrobić, a tutaj musimy właśnie zobaczyć to, że medium takie maluje całe obrazy, więc mała szansa jakiegoś oszustwa. Jeśli chodzi o przykład takiego medium, to może być nim choćby Luis Gasparetto. Jest to medium, które namalowało wiele obrazów znanych artystów i co ciekawe, maluje on w zastraszającym tempie, którym nam, ludziom, yy, zwykłym ludziom, wydaje się po prostu niemożliwy. Maluje on tam nawet kilka obrazów przez kilka minut, więc to jest naprawdę duże tempo. Można łatwo znaleźć o nim materiał w internecie, więc bardzo gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmiku. Następnie, jeśli chodzi o media muzyczne, tutaj duch używa instrumentów, różnych instrumentów do manifestacji swojej obecności. Zamiast właśnie rąk, czy oczu, czy cokolwiek, to właśnie używa instrumentów. Medium takim może być... Osoba, po prostu każda, która nawet w życiu nie miała do czynienia z jakimkolwiek instrumentem. Dajmy na to, nie miała do czynienia z fortepianem, a pewnego dnia nagle zasiada do fortepianu i zaczyna perfekcyjnie grać kawałki Beethovena, Mozarta czy Chopina. Przykład takiego zjawiska możemy zobaczyć w filmie Nasz Dom, mówiłem już o nim, kiedy to... Jedna z córek zmarłego Andre Louisa zaczyna nagle grać na fortepianie, gdy André stoi obok. Więc możemy tutaj właśnie dostrzec ten wpływ tego ducha na osobę, przez co ona nagle otrzymuje te jakieś zdolności. Tylko, że wiadomo, tak jak w przypadku każdego medium, to nie, oso nie ta osoba gra, tylko tutaj duch steruje palcami medium, tak by wygrywało to, co ono chce. Jeśli chodzi tutaj o przykład takiego medium, no to Rozmary Brown, to jest pianistka mediumiczna, też można znaleźć łatwo materiał o niej w internecie. Jeśli chodzi o ostatni przypadek, czyli o chirurgów, to jest to, myślę, jeden z tych y, najbardziej zaskakujących rodzajów, ponieważ polega on na tym, że człowiek, który to w życiu nie miał dłoni skalpela, a już w ogóle nie możemy mówić o jakiejkolwiek wiedzy medycznej, pewnego dnia sobie staje nad chorym, bierze skalpel, zamyka oczy i przeprowadza bezbędnie jakąś bardzo skomplikowaną operację. No, myślę, że nikt by nie chciał, żeby go operował jakiś lekarz, który nie ma wiedzy medycznej, a co dopiero ma zamknięte oczy, a tutaj właśnie jest takie coś możliwe. I właśnie jest to możliwe, ponieważ medium, ręka medium jest tylko i wyłącznie przedłużeniem ręki ducha, który to właśnie doskonale zna się na ludzkiej anatomii i wie co i jak operować, więc dokładnie tak jak w przypadku mediów piszących, dajmy na to, duch porusza ręką medium i pisze jakiś przekaz, tak tutaj duch porusza ręką ze skalpelem i przeprowadza jakąś operację. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Był to piąty odcinek z serii Mediumizm. Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji, to można je znaleźć na stronie www.spirytyzm.pl oraz na forum spiritystycznym, gdzie to można zawsze zadać jakieś pytanie www.forumspirityzm.pl Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z ofertą pierwszej w Polsce księgarni spiritystycznej www.rivail.pl. jak i zapoznanie się z czasopismem spiritystycznym pod tytułem Spirytyzm. Dostępne one jest właśnie na Riva.pl. jest to czasopismo, które jest wydawane przez Polskie Towarzystwo Studiów Spiritystycznych. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, zadać mi jakieś pytanie czy cokolwiek, to proszę pisać na adres tomasz.grabarczyk.spirityzm.gmail.com. W następnym odcinku opowiem o pneumatografii, bądź też inaczej o piśmie bezpośrednim. A na koniec cytat Andre Luisa spisany ręką Szyko Koszawiera. Życie nigdy nie ustaje, życie jest wezbranym źródłem, a śmierć jest tylko mglistą iluzją. Dziękuję bardzo i do usłyszenia! Produkcja i realizacja portal infra